do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Nie tylko dla orów. First, best and always. Orów płuc i przewody pokarmowych. To co nagrywasz? To uwaga.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 Nie, to źle brzmi jeszcze raz. Proszę, jest, jest pani, naj, najbardziej Panią miło przypominam z mojego mm, szczepu harcerskiego i dlatego się z Panią dzisiaj spotkałem, żebyśmy pomimo tego, pomimo tej goryczy, która nas podzieliła nas na końcu naszego związku, pomimo tego możemy. Cholera nie pamiętam, nie pamiętam, ale, ale pamiętam, że. Nie będę używał wszystkich słów, bo y, jesteśmy retransmitowani przez Radio Orla, więc y, nie możemy uży używać wszystkich słów, ale pamiętam, że koniec naszego związka był naprawdę ostry i, i taki był, i krew się lała prawie po prostu. Dobrze. No to co? Y, dziękuję bardzo za uwagę i serdecznie pozdrawiam z przepięknego, wiosennego poznania. Dobrze. dobrze. Pozdrawiam także Piotra. Y, druha, pani Magdaleny. I cóż, dziękujemy, zapraszamy je na następny wywiad. Przyjemny wieczór nam dojrzewa, Prywarka każdy rozkręca się, that Pijany się schował Nie na warzywna sałatka Pobity sedes, Maki mercedes Witamy, spotkamy się po raz kolejny z Harcerką. Proszę się przedstawić. Yy, a z jaką harcerką? Bo ja jestem Macie. No ogólnie dzisiaj rozmawiamy o zuchach i harcerzach. Aha, no to ja jestem harcerką. Yy... <gry>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 Woja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 No, tak jest, taka jest dzisiejsza młodzież, no, że wszystko na, znaczy młodzież uczy się od starszych, bo przecież parę lat temu przy starsi nagrywali rozmowy cud, cudzych. Nie, to jest ten, takie inne pokolenie, wiesz, spódnica z koca, koty, a yy, Z koca to pamiętam Zuza, ona zawsze tak ten, razem, tak, tak, ten ten tak, z gorą, gorące noce pod kocem, czyli, czyli, czyli let's ten spend the night together, czyli, czyli piosenka, którą nie pozwolili śpiewać na koncercie w Chinach z zespołowi Rolling Stones.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 Niemniej jednak, no cóż, nie będę się opowiadać w jej imieniu, bo jak już powiedziałam, jestem nieśmiała. Odległość dzieli, czyli mimo wszystko... Nie, odległość konsoliduje związek, prawda, no, więc... Ale konsoliduje, nie konsumuje niestety. <grym <grym <grym no tak, no jest cała do, nie do niedogodności. Ale, Ale można to, spotkać się w, w połowie drogi w Amsterdamie, można się spotkać na przykład. Tak, a poza tym związek Julii jest plataniczny, wierny y i niesłabnący, tak jak już powiedziałam. Ale czy na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 Może być też Sinejc, to nasz znasz. już była jedna. Która tak. nie jest słyszała w sumie. Nowa płytarz Innego, konor dostępna w snepach i <laughs> Dziękujemy za wejście parkowe. Zapraszam po chwili muzyki na wejście drugie. Coś pani jeszcze powie na koniec? Że potem, no nie zmiennie. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Za zieleni mi się Urośnie kilka drzew, nie dojedzonych lew.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 Tak, to są te, te ciała, takie... Yy, no takie coś. <grym> Julka, ma problemy z, z wymienieniem nazwy tego. To są, to są tak zwane tradycyjne, długie irlandzkie lizaki.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 Fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe i stanie się tak, jak gdyby nigdy nie Dzień Serdecznie witamy po chwili muzyki. Znajdujemy się ponownie w Harcówce ze znaną harcerką oraz fanką naszego podcastu Julią, Julką, Julką. Przepraszam, jak? to nie jest, ona nie jest siostrą Julii właśnie. I chciałbym... Julka nie jest od Julii. No właśnie, tak, od Juliany. Aha, czyli nasza tutaj fanka Juliana z, z, z podpoznańskiej...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 z um, szalonego, no, ale dobrze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 ujdzie w tłoku, czyli mamy, mamy bardziej dbać o naszą piosenkarkę, tak? Tak, tak. Aha, no dobrze. muzyka ogólnie jest ok, także myślę, że jeśli, jeśli coś nie pójdzie z tematem, to myślę, że muzyka zaklepi zaklepie, wam tą dziurę. A... Dobrze, chcemy zrobić taki podcast jeden właśnie, że będziemy śpiewać w nim. Ale to myślę, okay. że karaoke taki właśnie A. też mamy w planach. Ale to chyba... Aha, z tymi, nie to chciałam yy, musicie do jakichś korespondentów zatrudnić.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 ale tamta strona ma być cicho, bo tutaj ten... Czy ta harcerka ma jakieś sprawności? Yy, czy jest ruch boruch Nie ma rucha borucha ale proszę być poważną. Tutaj trzy minuty, proszę się skupić. Yy, chciałbym się spytać, czy harcerka była harcerką czy, i czy była zuchową też na początku, zuszycą? uszycą? Yy, suczycą nie była, była zuszycą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 Good bye Poland! To nie, to nie będzie dla Polandów, tylko dla Irishów. Yeah. Goodbye, A coś po Irlandzku Pani powie? Nie, to Norwegzy szeleszko. Nie, jednak. A jak było w Anglii Pani była w Rescue Mission po siostrę?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 the East or the West. You can tell me that.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 A czy były wtedy takie duże mundury? <gry>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 Nie podobało mi się. Na tym obozie chciałam szybko wrócić do domu. Nie miałam butów harcowskich, tylko chodziłam na zbiórki w klapkach i dzieci do mnie śmiały. Ale ogólnie dobrze pani wspominała tamte czasy, tak? Który to był rok 60., który? <śmiany> no tu ja właśnie w 60. lat?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 Przeciągów, tak. Ale jesteśmy w mieszkaniu tak zwanym MS, M1, M1, M1, M1, M1, 1 to od razu do łóżka tutaj. Tak to u mnie kiedyś było. to jest to Aha. to tyle, teraz, teraz, No dobrze. No dobrze, to tyle, teraz, to tyle, teraz, to tyle, teraz, Chciałabym ja podziękować bardzo serdecznie, dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Było mi bardzo dobra. Eminem, Kid Rock, Alice Cooper, Exabit, Alia, co ich łączy...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 Serdecznie witamy po raz kolejny. Kolejna harcerka. Dzień dobry, witam. Tutaj mamy nastój w naszej harcówce, bardzo bardzo tutaj miły. Chcia... Nie, nie, o, nie, I, mamy tutaj, przecież rozmawialiśmy z Rudą. Cicho.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 Niestety. Niestety nie byłam w Zuchach. Ani harcerze, ani Zuchy? Ani harcerze, ani Zuchy. Czyli nie było nawet... Była takim harcerzem. A właśnie. Czy, czy pan Grzegorz D. nie był w harcerstwie? Nie mam pojęcia, czy mój kochany mąż był. Ja mąż niestety nie będzie się wypowiadał, bo przeprowadzam wywiady tylko z kobietami, harcerkami, no ale cóż, <grym> no może, o właśnie, tak, mąż powiedział, że był harcerką, no różnie to bywa, no dobrze, koleżanka nie była w harcerstwie, ani w zuchowstwie, ani chusty nie miała, zuch nie miała, oj nie miała, nie miała, nie miała. Ko ko kobieta zuch,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 pytając... Tak, pytając... Pytając... To już nie jest zastępowa Anne Szydy. Jakieś dwa słowa dla słuchaczy? Na koniec? Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękujemy. Starsza zastępowa Tatiana obiecała nam zaśpiewać piosenkę harcerską. <kłysy> Czy jest gotowa, żeby wyintonować kilka dźwięków? Nie, nie, nie, Musi przełknąć. Już. No? nie, Już nie, Tak, proszę bardzo. <kłysy> <slideirmi khiak> Proszę śpiewać, słychać. Słuchają. nie, no, o no, nie. O nie, o nie. O nie, o nie. dobrze. Następne wejście jeszcze raz, momencik. Koleżanka się <sharp> piBa... uspokoi. <halfway> Drugie wejście, prosimy, śpiewać. <śmiania> Przepraszam, od drugiej odwrotki drugiego wersu. Opowiada starostka. Graj, Nie,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 Dobrze, no to dziękujemy wszystkim słuchaczom i po raz drugi jakieś yy, podziękowania na przykład dla fantastycznych podcasterów Stopnina. Pani ma? Ale oczywiście. Grona moich, yy, że tak powiem, ulubionych twórców podcastów zasta. chwili yy, na chwilę wręcz obecnie gwałtownie podskoczyła, podkoczył poziom entuzjazmu. Yy, oczywiście moją faworytką pozostaje tutaj Zuza. Na drugim, na drugim miejscu, na drugim miejscu ja. jednak może ja? Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze wieczór się nie skończył.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 No to dosyć krótki epizod w moim życiu, ale jakże burzliwy. Mm. To tak jak nasza znajomość, też krótki epizod, a jakże burzliwy, nieprawdaż? Mm, prawdaż, prawdaż. Bardzo burzliwy. Dobrze. Jakie Z... Moty. Jakie grzmoty, moty ja nie, nic nie słyszę. Chciałbym się spytać, bo harcarkę, którą zrobiłem na koniec, to jest taka dość specyficzna harcerka w moim życiu. to Ona też tam...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 Nie <grych> zgłosili, ale zabrali nam łupy. Łupami były na przykład chyba. kije, bo nie wiem czy wiesz, ale my mieliśmy takie kije pometrowane chyba. Do były. golfa. Nie, które sami musieliśmy sobie znaleźć, drugać. to jest Lola. I tam specjalne emblematy na nich robiliśmy, jakieś rzeźby, rzeźbienia i w ogóle.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 Nie, ten druk co pomyślał, że to taki dywa ma być, no i oczywiście wysłał nas biedne harcerki, musiałyśmy strasznie tępymi finkami, bo te, te bardzo tępe finki były. To no więc ta... Norweg zabił Szweda finką, proszę o tym pamiętać. <śla> to już sekund. Dobra, no ale tą finką ścinaliśmy tą, tą, tą trawę i potem miałam po łokcie poprzecinane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 no tak zapomniałam, bo jeszcze chciałam dodać, że e, na życzenie mojej kochanej siostry e, gorące pozdrowienia dla, dla mojej siostry Liny, e, no, żeby nam się uczyła angielskiego, żeby wybrała się do redakcji, zobaczyła jak to tam działacie, więc gorąco pozdrawiamy Linę e, Dziękuję, dziękuję się, że za tyle starczy na początek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 Radio Orua Jeżdżą na obozy, penetrują skały Każdy ich to na okoł zzytok Zamiast głowy maje pany ten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 kochamy Cię tak bardzo, że Cię odsadamy dróg bardzo Cię kochamy kochamy Cię tak bardzo, że Cię odsadamy dróg podciąski to największy rower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 Cię kochamy kochamy, kochamy, kochamy, kochamy Cię tak bardzo, że Cię osaramy Druchu Poczielowski, bardzo Cię kochamy, kochamy Cię tak bardzo, I że Cię osaramy Gdzie jest moja fika, kurwa, skurwy, synu no, no daj kurwa jasne no dawaj mi kurwa menaę, ty stara szmato Marzena, ty stara pany waronaczy kurwa jebana, ty Jebany ZHP